Wycofaj się. Retreat. Back off. Podnieś problem. Raise an issue. Bring up. Stań się wyczerpany. Wypal się. Become exhausted. Burn out. Upieraj się. Kontynuuj. Persist. Carry on with. Odrzuć. Zignoruj. Decline. Pass up. Odejść. Udać się. Depart. Head off. Wyjaśnij. Uporządkuj. Clarify. Sort out. Oczekuj. Patrz w przyszłość. Expect. Look ahead. Poddaj się. Oddaj. Surrender. Hand over.